Żarłok i skóra. I mam do Jerry. Trzymaj. Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy. Witam wszystkich słuchaczy Konglomeratu Podcastowego, czyli platformy zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami Bogusia. Cześć! Zdecydowałam się dzisiaj nie opowiadać Wam o literaturze młodzieżowej. Postanowiłam na jakiś czas zostawić ten temat i zająć się czymś równie bliskim mojemu sercu. Zabieram Was dzisiaj w podróż do Szwecji, a wszystko za sprawą pewnej publikacji, która ukazała się 1 marca, czyli nie tak dawno. Wydawnictwo Czarna Owca opublikowało na polskim rynku powieść debiutantki Liza Hogensen, tak nazywa się ta autorka, a jej pierwsza książka nosi tytuł A jej oczy były niebieskie. Czy warto w te oczy zajrzeć i czy jest to obiecujący debiut tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Zacznę od tego, że informację, którą podaje wydawnictwo na temat autorki, sugeruje, że jest to osoba, która zajmowała się w życiu różnymi rzeczami. Od hodowli koni przez ekonomię po nauczanie. To, co dzieje się w tej chwili w jej życiu, czyli pisanie, jest spełnieniem jej wielkiego marzenia. Postanowiłam troszeczkę też poczytać na jej temat na zagranicznych stronach internetowych, i okazuje się, że Liza Hogensen jest takim towarem eksportowym pewnego małego szwedzkiego wydawnictwa. Ma także podpisaną umowę z pewną prestiżową międzynarodową agencją promującą pisarzy. To było dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ z racji tego, że jest ona debiutantką, no to nie spodziewałam się tego, że jej nazwisko będzie tak mocno promowane. Dlatego też postanowiłam sprawdzić, co też takiego wyjątkowego jest w tej książce. Oprócz Polski, jej debiut można czytać także w Danii i we Francji. No? I wszystko wskazuje na to, że ta kariera będzie się prężnie rozwijać. W Polsce, jak już wspominałam, jej debiut literacki, a jej oczy były niebieskie, ukazało się nakładem wydawnictwa Czarna Owca w pewnym bardzo znanym cyklu wydawniczym. Czarna seria to jest taki cykl, w którym znaleźć możecie głównie literaturę kryminalną. Kryminały Tillery, szczególnie są tutaj prezentowani autorzy skandynawscy pod tym szyldem można spotkać takie nazwiska jak m.in. Stig Larsson, Camilla Lackberg czy Ake Edwardson. Są to więc takie osoby, które wśród miłośników literatury detektywistycznej i prozy kryminalnej są bardzo dobrze znane i kojarzone, i lubiane przede wszystkim. W momencie, kiedy zobaczyłam, że Czarna Owca wydaje nową książkę nieznanej mi wcześniej autorki, no to od razu postanowiłam sprawdzić, co też takiego to będzie i czy warto się temu bliżej przyjrzeć. Yy, największym zaskoczeniem, jakie mnie spotkało już na starcie, był fakt, że sama autorka, Liza Hogensen, określa swoją prozę jako połączenie kryminału z yy, taką powieścią paranormalną. Są to takie właśnie detektywistyczne historie z elementami fantastyki. To mnie dość mocno zaskoczyło, ponieważ y, wydawało mi się, że Czarna Owca wcześniej nie wydawała takich rzeczy. No myliłam się, oni od 2013 roku już wprowadzają na polski rynek y, tego typu eksperymenty. Zatem to był dodatkowy plus, który <laughs> przemawiał za tym, żeby tę książkę przeczytać. Ja, oprócz tego, że lubię literaturę kryminalną, no to lubię także horrory i fantastykę, więc to wszystko, co lubię, można było znaleźć właśnie w tej książce. No a jak wypadła ta przygoda, no to za chwilę się dowiecie. Na początek chciałabym powiedzieć parę słów o fabule. Główną bohaterką, książki, a jej oczy były niebieskie jest, jak to określa wydawca, nieporadna życiowo bibliotekarka, Riley tak ma na imię nasza bohaterka po ciężkiej pracy wyjeżdża ona na zasłużony urlop w pewne miejsce dość mocno oddalone od cywilizacji będzie ona spędzała czas w domku nad jeziorem domek ten będzie otoczony lasem w którym dzieją się złe rzeczy i drzemie tam pewne pradawne zło, które chce tu i teraz naszą bohaterkę skrzywdzić. Dodatkowo będzie także w tej książce opisywana historia pewnej dziewczyny, Kirsti, która w 1671 roku została posądzona o czary i kontakty z diabłem. Jak te dwa wątki fabularne zostały połączone i czy był to dobry pomysł? No... Na początek muszę Wam powiedzieć, że ten opis, chociaż taki skąpy, wydał mi się bardzo intrygujący. To, co od razu trzeba zaznaczyć, to fakt, iż książka jest wyraźnie podzielona na takie dwie części. W pierwszej dowiadujemy się trochę więcej na temat naszej bohaterki, Riley. Ona przybywa na miejsce, poznaje sąsiadów. Są to oczywiście osoby bardzo tajemnicze. Nawiązuje znajomość z takim miejscowym dziwakiem, Olafsonem, który będzie usilnie przekonywał ją do tego, że jednak w tym lesie drzemie jakieś zło. I ten Olafson padnie, oczywiście, ofiarą tajemniczej zbrodni, którą nasza bohaterka będzie usiłowała rozwikłać w drugiej części powieści. Druga część książki to będzie taka literatura już bardziej jakby kryminalna, natomiast pierwsza połowa książki to są takie typowo obyczajowe rozważania. Muszę przyznać już od razu na początku, że Hogensen średnio radzi sobie z portretowaniem bohaterów. Tutaj mamy wprowadzaną całą masę osób, no bo nasza Riley mieszka niby w jakimś tam odludnym domku, natomiast ci sąsiedzi gdzieś tam funkcjonują w tej przestrzeni i są oni najczęściej właśnie wprowadzani w taki sposób troszeczkę dziwny. Określani są jakąś tam jedną charakterystyczną cechą, i czytelnik zostaje pozostawiony sobie z domysłami, czy ta osoba jest, będzie jeszcze ważna dla fabuły później, czy ona po prostu będzie tłem dla tej bohaterki. samą bohaterką ja również mam sporo problemów, ponieważ przyznam Wam się do tego, że kiedy dowiedziałam się, że główną bohaterką książki będzie bibliotekarka, no to to było takie: no, nareszcie w literaturze kryminalnej pojawi się taka długo wyczekiwana postać typowo właśnie takiej dziewczyny jajogłowej, która będzie miała dostęp do różnych świetnych informacji i będzie potrafiła te swoje, jakby, wtyki zawodowe wykorzystać do rozwiązywania tych tajemniczych spraw. Otóż autorka nie wykorzystuje tego potencjału, Riley jawi mi się jako taka bohaterka właśnie z literatury takiej typowo kobiecej. Zresztą czytając recenzje na różnych szwedzkich blogach literackich, no to tam czytelniczki chwaliły to, że główna bohaterka tej opowieści jest takim skrzyżowaniem Bridget Jones z panną Margot z prozy Agaty Christie. No, Bridget Jones, no to może jest to właściwy trop interpretacyjny, ponieważ nasza Riley ma ze sobą nieudany związek. Nie czuje się pewnie, ma całą masę typowo kobiecych kompleksów, z którymi nie potrafi sobie poradzić, a jednocześnie gdzieś tam pragnie akceptacji i miłości. I takie tematy również w tej książce się pojawiają. Ona nawiązuje Mały przelotny romans z synem jednego z małżeństw, którzy są jej, jej, jej sąsiadami. I jak się okazuje, to właśnie ten związek będzie takim pierwszym elementem, który zmusi ją do prowadzenia tego takiego amatorskiego śledztwa, ponieważ ona będzie słyszała na temat swojego ukochanego różne rzeczy i będzie się starała dowiedzieć czegoś więcej na, na jego temat, czy te zarzuty są prawdziwe, czy też nie. Panna Martin? No niekoniecznie. No tutaj podejrzewam, że osobom, które porównywały Riley do tej bohaterki, no to chodziło głównie o to, że jest ona taką obserwatorką i osobą, która w oparciu o to, co widzi, wysnuwa wnioski. Tutaj z tym bywa różnie w tej książce, o czym też za chwilę myślę, że parę słów powiem. No ale ja tak narzekam, narzekam, więc może zacznę od tego, co najbardziej mi się w sumie w tej opowieści podobało. Tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia właściwie, jeśli powiem Wam, że klimat jest fajny. No bo w literaturze skandynawskiej jest taki specyficzny sposób opisywania niektórych rzeczy. Tutaj mamy takie miejsce rzeczywiście odosobnione, jakieś ruiny starego domu, tajemniczą studnię, ten las, który staje się też w paru momentach takim prawie że bohaterem całego utworu. Las patrzy, las obserwuje, las czeka na moment, żeby zaatakować. Ale tak jak już wspominałam, ci z Was, którzy czytali troszeczkę prozy tej skandynawskiej, no to na pewno wiedzą, że taki sposób opisywania rzeczy nie jest niczym odkrywczym. Dodatkowo tutaj można pokrótce powiedzieć, że to odosobnienie i ten sposób budowania niepokoju, no to też już w innych książkach spotykaliśmy. W innych skandynawskich książkach spotykaliśmy. Coś, co... Y Huygensen, zdaje się, um, lubi i potrafi wykorzystywać, no to też um, są takie elementy w tej książce związane troszeczkę z grozą. Mamy tutaj kilka dość mocnych scen i ja przyznam szczerze, <gry> że byłam nimi bardzo zaskoczona, bo mamy tutaj na przykład, z racji tego, że bohaterka tego wątku historycznego jest posądzona o czary, no to mamy tutaj opisy tortur no i są one dość stonowane ale poprowadzone w taki sposób, że mimo wszystko działają na wyobraźnię dodatkowo jedną z pierwszych scen powieści jest dość e, widowiskowy w cudzysłowie poród tej głównej bohaterki no, opisany tak, że rzeczywiście no skóra cierpnie no tak, ale na tym niestety plusy się kończą teraz troszeczkę popastwię się nad, nad fabułą Trzeba powiedzieć to, że trup w tej książce pojawia się na stronie 165. Ja to sprawdziłam, zanim zaczęłam nagrywać tę audycję. I do tego momentu ja czytam tę opowieść, poznaję tych ludzi i tak się zastanawiam w sumie, w którym kierunku to wszystko zmierza i po co właściwie autorka wprowadza do fabuły tyle rzeczy. Ona rzuca tropy, prowokuje czytelnika też do e, takiego zastanawiania się, czy to, co czytamy jest prawdą, czy też może halucynacjami, które główna bohaterka ma i które są wywołane przez bardzo silny środek przeciwbólowy, który przyjmuje. Ja miałam też problem e, z tym, że Hogensen wprowadziła do tej opowieści kilka fajnych motywów, które nijak nie potrafiła wykorzystać później dla tego tła fabularnego. No bo na przykład nasza Riley biega po lesie, ma jakieś problemy z zatruciem pokarmowym, biega po bagnach, na jej stopach pojawiają się jakieś tam ogromne yy, bąble czy raki, które sobie rozcina i potem co... I ten wątek nie jest w żaden sposób poprowadzony potem dalej. To się po prostu dzieje i czytelnik zostaje z tym faktem pozostawiony sam sobie. Dodatkowo fakt, że akurat ta bohaterka będzie rozwiązywała zagadkę kryminalną jest też moim zdaniem troszeczkę dyskusyjny, ponieważ od samego początku autorka buduje taki klimat, że nasza Riley jest taką troszeczkę właśnie nieporadną, ciepowatą dziewczyną. I ona stoi właśnie w takim rozkroku i w takim samym rozkroku pozostaje od pierwszej do ostatniej strony czytelnik bo ja nie wiem, czy ona jako domorosły detektyw jest osobą wiarygodną, czy tutaj po prostu autorka robi sobie ze mnie jaja, usiłując wmówić mi, że tutaj dziewczyna taka, która nie potrafi sobie z niektórymi życiowymi tematami poradzić, nagle będzie w stanie rozwiązać zagadkę. Ja się oczywiście nie czepiam, bo w przypadku innych historii kryminalnych czasami też mamy takich bohaterów, którzy no, potrafią nas pozytywnie zaskoczyć, natomiast Tutaj wydaje mi się, że w przypadku tej konkretnie powieści zabrakło takiego głosu rozsądku. Nie pojawił się w życiu Hogensen żaden redaktor, który by jej powiedział, jak niektóre rzeczy poprowadzić. A jest to szczególnie mocno widoczne w przypadku wątku historycznego, który jest na moje wprowadzony troszeczkę, troszeczkę na siłę. Ja właściwie usiłuję sobie tłumaczyć jaką on ma odgrywać rolę w całej fabule, ale są to tylko i wyłącznie moje domysły. Oczywiście to może być intrygujące, jeśli jest przedstawione w sposób umiejętny, natomiast tutaj niestety to nie nastąpiło. Dodatkowo jestem też przyzwyczajona do tego, że w przypadku literatury kryminalnej, jeśli już wprowadza mi się jakieś retrospekcje, to są one później jakoś powiązane z tą współczesną fabułą. W przypadku powieści A jej oczy były niebieskie, czegoś takiego nie ma. Tutaj retrospekcje są, ale bohaterka, która w nich występuje, jakby niby rzutuje na to, co się dzieje teraz, ale nie jest to znowu tak jakoś w miarę sensownie połączone w jedną całość. Mam takie wrażenie, że autorka miała dobry pomysł wyjściowy. W sumie warsztatowo jest to też niebolesne. Oczywiście z racji tego, że jest to debiutantka, no to też nie uniknęła schematyczności. Ta powieść nie okaże się dla Was niestety niczym odkrywczym. Tego typu rzeczy jest niestety na pęczki. I już od razu mogę wymienić Wam pięć lub sześć ciekawszych książek. Książek, które niektóre motywy lepiej wykorzystują niż ta. Dodatkowo wątek nadprzyrodzony. To jest akurat taka rzecz, odnośnie której mam w sumie najbardziej mieszane uczucia. Bo z jednej strony podoba mi się to, że autorka nie szuka takich wyjaśnień jakby oczywistych, ale z drugiej strony Zdaję sobie sprawę z tego, że sama ludzka natura jako źródło zła może być też tym elementem równie przerażającym, jak na przykład opętanie przez jakąś zjawę lub, lub czarownicę z przeszłości. No, mam z tą książką ogromny problem. Zastanawiałam się też dość mocno, komu właściwie mogłabym tę opowieść polecić, bo myślę też, że Huggensen zależało na tym, żeby napisać dobrą książkę, przez co wrzuciła tutaj całą masę takich motywów niezłych, ale nieumiejętnie skleconych w jedną całość. Mam wrażenie, że ta fabuła się troszeczkę nie elementy, które ona wykorzystuje nie są do siebie dopasowane, bo mamy na przykład jakiś pojawiający się obraz właśnie te tytułowe niebieskie oczy, które sugerują właśnie coś takiego, że wydarzy się coś złego w życiu, w życiu naszych bohaterów jakieś takie właśnie ciekawe elementy związane z tym rodzinnym życiem poszczególnych osób z otoczenia Riley. Dodatkowo jest też Yy, wprowadzona jej przyjaciółka, Ilsa, która w pewnym momencie razem z nią angażuje się w to śledztwo, ale ona też jest właściwie nie wiadomo po co, tylko chyba po to, żeby klepać naszą główną bohaterkę po ramieniu i mówić tak, tak, tu <zysz> możesz przeżyć wielką przygodę, ja ci pomogę. Chyba tylko po to, nie wiem. Tym bardziej zastanawia mnie też to, bo ja mimo wszystko czytając tę książkę byłam ciekawa, w którym kierunku to wszystko pójdzie, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że pomimo tego, iż ten rozbieg całej fabuły w pierwszej części jest dość właśnie taki senny i powolny, to jednak fabuła w tej drugiej połowie książki dość mocno przyspiesza. Dużo się dzieje i są też rzeczywiście tam takie elementy, które mnie zaintrygowały, no ale jak się okazuje niewystarczająco. Dla kogo może być ta książka ciekawa? Dla miłośników kryminałów? A no nie, no bo tutaj ten element nadnaturalny jakby rzutuje na to, że sprawa rozwiązuje się właściwie sama. To nie jest tak, że tutaj mamy jakieś właśnie takie tropy logiczne, które możemy poskładać w jedną całość i zastanawiać się razem z bohaterką, że o, a może zabójcą będzie ten... Nie, czegoś takiego nie ma. Tutaj zagadka po prostu się rozwiązuje. Dla miłośników horroru, no, niekoniecznie. Ponieważ y, pomimo tego, o czym opowiadałam, y, pomimo tych scen, które są dość mocne i tam jest też na przykład taka y, fajnie napisana y, scena w piwnicy pewnego domu, nie będę Wam za dużo zdradzać, <gryw> byłby to spoiler, no to mimo wszystko dla pasjonatów horroru może się to okazać jednak troszeczkę za słabe dla miłośników Tillerów no czemu nie zdarza się, że ta historia trzyma w napięciu a przez ten wątek paranormalny no to bywa ciekawa i niestety, ale tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć jej oczy były niebieskie a ja nie jestem tym zachwycona. Może z racji tego, że jest to pierwsza powieść Lizy Hogansen, no to może, może dlatego te niektóre rzeczy nie wypadły tutaj tak jak powinny. Poczekamy, zobaczymy, ponieważ jest to książka, która otwiera cykl o przygodach tych dwóch bibliotekarek. Zobaczymy, czy wydawnictwo Czarna Owca zdecyduje się opublikować kolejny tom i jaki on będzie w porównaniu do tego pierwszego. No, na pewno sprawdzę. A was, kochani, zapraszam na kolejną audycję w ramach Konglomeratu Podcastowego. Oby następna przygoda okazała się przyjemniejsza. Tego życzę i wam, i sobie. Gorąco pozdrawiam. Cześć! Game over, are we gonna do now? What are we gonna do?